Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jeśli Stany Zjednoczone zniszczą irańskie elektrownie i mosty, odpowiemy atakami na podobną amerykańską infrastrukturę, zapowiada Teheran. Prezydent USA Donald Trump zagroził zniszczeniem takich obiektów, jeśli Iran nie otworzy ciśniny ormuz do wtorku wieczorem. W telewizji Fox News Trump mówił jednak, że porozumienie z Irańczykami może zostać osiągnięte nawet tej nocy. Na Bliskim Wschodzie trwają też intensywne zabiegi dyplomatyczne, które mają zapobiec eskalacji konfliktu. Z Iranem rozmawiają między innymi przedstawiciele władz Pakistanu, Omanu i Egiptu. W negocjacje szczególnie angażuje się Pakistan. Prezydent Trump zapowiedział bowiem, że jeśli do poniedziałku Irańczycy nie odblokują cieśniny Ormuz, to amerykańskie wojsko rozpęta w Iranie piekło. Zagrożono zniszczeniem kluczowych mostów i elektrowni. Iran nie przestaje jednak atakować Izraela i państw Zatoki Perskiej. Irańska rakieta uderzyła w południowym Izraelu. W Kuwejcie celem irańskiego ostrzału stały się instalacje do odsalania wody, a w Bahrajnie rafineria. Drony zastrzelono także nad Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Oficjalne irańskie media nie sygnalizują też przystąpienia władz do rozmów z Amerykanami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Ten temat powraca jak bumeranka. Chodzi o jedzenie podczas świąt. Co zrobić, by sobie nie zaszkodzić podczas przyjmowania zdecydowanie większej ilości pożywienia niż zwykle? Trzy na pewno ważne wskazówki właśnie, żeby nie zaczynać głodnym, nakładać mniejsze porcje i jeść powoli. A jak będziemy jeść wolniej, to będziemy też jeść mniej, bo sygnał sytości będzie wcześniej zaspokojony. Radziła w Polskim radio 24 psychodietetyczka Milena Nosek. Dietetyków uspokajamy. Chwilowe świąteczne odstępstwo od żywieniowych zwyczajów nie powinno zaszkodzić. A jak już przy jedzeniu jesteśmy, jajko jest ważnym symbolem Wielkanocy nie tylko w Polsce. Ma duże znaczenie także dla amerykańskiej Polonii. Wśród dzieci niesamowicie popularna jest zabawa nazywana polowaniem na jajka. Do plastikowych pisanek chowane są drobne prezenty ukrywane następnie w domu czy ogrodzie. Najmłodsi mają za zadanie je znaleźć. Pani Grażyna na Florydzie pokazała świąteczną tradycję dla najmłodszych swoim wnukom z Polski. Jest to takie amerykańskie super tradycja, gdzie wszystkie dzieci z miasta przychodzą w jedno miejsce. Jest wielki festyw, bardzo fajny, bardzo to mi się bardzo podoba. Wśród Polonusów polska tradycja wielkanocna zdecydowanie dominuje nad amerykańską. Próbujemy zachowywać wszystkie polskie tradycje. Żeby było jak najbardziej tak jak w Polsce było. Mamy fajną rodzinę, atmosferę, mimo to, że tej najbliższej rodziny tutaj z nami nie ma. Na pewno tradycja. Chcemy przekazać naszym dzieciom te wartości, przyjść, pobłogosławić jedzenie, którym się dzielimy, żeby zobaczyły jak to jest w Polsce. Kontynuujemy to nawet za granicą. Mówią polskiemu Radiu Polonusi, którzy tegoroczną Wielkanoc spędzają na Florydzie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Święta Wielkanocy trwają za oceanem tylko jeden Dzień. To są aktualności jedynki. Nad Polskę nadciąga niebezpieczna pogoda. Od rana w 12 województwach będą obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Co jeszcze czeka nas w pogodzie w tym tygodniu? Poniedziałek, drugi dzień świąt to ochłodzenie w całej Polsce. Maksymalna temperatura wyniesie 12 stopni na południu kraju. Niemal wszędzie może padać przelotny deszcz. W nocy z poniedziałku na wtorek synoptycy nie wykluczają przymrozków. Na wtorek i środę prognozowane jest dalsze ochłodzenie, a także przelotny deszcz. W środę na południu Polski może padać deszcz ze śniegiem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda Jak Państwo słyszeliście, przed nami nieco gorsza aura. Od rana silne wiatry w porywach do 85 km na godzinę będą mu towarzyszyć przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Na termometrach od 10 do 12 stopni na przeważającym obszarze Polski. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dzień dobry, witamy. W niedzielę. Wit pana... Tak, witam pana redaktora i witam wszystkich Rady Słuchaczy. Witam serdecznie. Tak. Dziękujemy, że jest pan z nami. Cóż to jest ta samotność? Tak, 25 lat temu postanowiłem zmienić taką tradycję polską, która mówi o z takim na stole, nakryciu, dodatkowym widzieniu. Te wolne miejsce zmieniłem na, na zajęte wolne miejsce, na, na żywego człowieka, zaprosiłem człowieka, tylko zając widzenia.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 Nie tylko samotnych, bo my już zaczęliśmy nazywać nasze wydarzenia bez samotności. Czyli jeżeli ktoś chce przeżyć takie wydarzenie z innymi w gronie dużo większym i być z osobami samotnymi, to też, też zapraszamy serdecznie. Jak to wszystko zorganizować? Jak to zrobić? Jak, <grym> Jak zaprosić właśnie... tych ludzi, żeby, żeby przyszli? <grym> no żeby nie teraz. czuli się to samotni? Bo panie Mikołaju, ja sobie tak wyobrażam, że... <grym>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 Niech będą dobre, piękne święta i dla Pana, dla Pana współpracowników, a przede wszystkim dla ludzi, którzy przyjdą do Was i się uśmiechną w tym Dokładnie. niezwykłym dniu. Dobrych Dokładnie. świąt. Dobrych, zdrowych, błogosławionych i niesamotnych świąt. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękuję.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 Ej. Ten, który ma poczucie samotności, jest sam, nikogo nie ma, on nie, po prostu nie wyjdzie. I on być, nie przełamie tej samotności. To miało być moje kolejne Słowem. zdanie. Słowem. A, przepraszam. <laughs> Ale pełna zgoda. Więc jak ma dużo Słowem. takich ofert, no to wychodzi i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 po prostu pokazać im, że jest jeszcze inny świat niż, niż tak. tylko telewizor i mieszkanie. Że, że można wyjść, że trzeba mieć przyjaciół, że trzeba po prostu być, być z ludźmi. To jest właśnie najgorsze. I jako będę stowarzyszenie... uparcie tutaj twierdziła, że, że, że duże w miasto daje mniejsze jest to, tak. W małych miejscowościach jest to dużo, dużo wygodniejsze i dużo bardziej przejrzyste.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 takiej wspólnej ławeczce, niż jak pójdziemy i zapukamy do nich do domu. A to tak, też na to pewno, bo trafia. tam jest jeszcze gorzej. To Oczywiście, Drogi pani, ale znam... chciałam wrócić do świąt, bo jeszcze jest myślę parę fajnych akcentów, które może można by powiedzieć, żeby też nie było tylko tak o tej cały czas samotności. A może pani Małgorzata, ja do pani to pytanie najpierw skieruję, bo potem w naturalny sposób do pani Wiesławy. A może seniorze?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 Czują się w domu może tak mało świątecznie, a chcieliby właśnie wyjechać, zobaczyć trochę świata, ale też i pobyć. To jezu. niech nam Pani jeszcze powie, bo Pani to widzi, Pani wie, jak tam jest. Czy rzeczywiście tak. w sanatoriach to jest tak, że są te może nie tak, wszyscy. To, byli. Świąteczne. Tak, że coś jest świątecznie, tak. czy tak właśnie też jest te jakieś. Atmosfery... Pięknie, jest świątecznie, jest śniadanie świąteczne, czy to na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc.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 później na tym straganie sprzedajemy naszym kuracjuszom, którzy jadąc nawet do domu nie zdążą tam coś sobie jakieś jakiejś dekoracji zrobić, to już u nas kupią tą dekorację, bo nasi seniorzy się postarali, żeby taka dekoracja była, była zawieziona do, do, do, do tego domu. Mhm. Także to, to jest czas radości, czas wiosny, te święta wielkanocne są świętami pięknymi. Wszystko się budzi do życia, a takie pomysły... A czy to jest, właśnie, niech Pani tymi... jeszcze nam powie, czy to nie jest za drogo. Nie, nie, są opusty. pusty.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 Panom, żeby się właśnie z przyjaciółmi sprzyknęli i szli przed świętami na zakupy. I dziękuję paniom, na święta na tym stole było. Uprzejmie było dziękuję paniom za dobry pomysł. No, ja mówię, że my mamy dzisiaj tak świątecznie doskonałe pomysły i różne propozycje, które można Aby myślę, jeszcze warto. te promocje były po świętach. A to o, o, żeby o, tak. Dobrze, dziękuję uprzejmie w takim razie paniom za rozmowę. Dziękuję Wiesława dziękuję Czaranowska, Rada Seniorów, Ciechocinek, Stowarzyszenie Nasza Ostoja. Warszawa pozdrawia Ciechocinek. I Małgorzata szuber -Zielid. A ja pozdrawiam Warszawę. Wszystkiego dziękuję. najlepszego Dziękuję Państwu Wszystkiego dziękuję. najlepszego, wszystkiego na, dobrego na święta. Wszystkiego dobrego również. Dziękuję uprzejmie, a ja Dobrze, zapraszam zdradia, za tydzień zdradia. na kolejną audycję Portfel Seniora. Do usłyszenia. Seniora. Powtórka programu Ogrody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 Pisanki, które występują w krajach y, azjatyckich, no one tam z kolei mają bardzo często takie zaskakujące techniki. Na przykład pokazujemy pisanki y, z Indii, które są zdobione techniką emaliowania komórkowego przy zdobieniu jakichś przedmiotów y, użytkowych, takich Taka y, sztuka użytkowa, Tak, prawda? tak, Jak na przykład takie wazy, naczynia, tak. talerze, mhm. a tutaj również pisanki są, są tą techniką ozdobione.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 Tak, taka zwana walatka, czyli st stukanie się czubkami, no jajek. tak st stara... I to wtedy pisanki również, tak? Pisanki również, tak. I wtedy można było, ten kto miał twardszą, twardszą pisankę, Skórbkę. to mógł móg, tak. tak, móg zgromadzić niezłą kolekcję, bo ten kto wygrywał otrzymywał pisankę w nagrodę. A, jedną pisankę? Pewną Czy przedra... tyle, ile zawojował? <głos> no <ponieważ głos> różne, <głos> różne w zależności od regionu, różne odmiany tej starej zabawy. A jaki był los poszkodowanych? <głos> Dostawali z niczym. <głos> <głos> Myślałam, że przeznaczone do konsumpcji świątecznej. <głos> no pewno, <głos> no tak, zwłaszcza że, zwłaszcza, że kiedyś te pisanki robione na, na Wielkanoc, no nie były wydmuszkami, tylko były no właśnie. pełne ja jajka, mówiłam które zanoszono do kościoła, tak, do poświęcenia. O mm -hmm. prawdziwym jajku, o wielkości mówię.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 Czochowa.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 Którka programu Autopromocja Kto ma władzę, a kto ma tylko rządzę? Kto obiecuje, a kto działa? Strefa wpływów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 W niedzielę po 22.00 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskie radio.pl. Jakub Kukla. Do usłyszenia. Autopromocja.